J.K. Rowling Harry Potter i Zakon Feniksa I'm coming to get you, Barbara Precious Expecto Patronum Look at me, Damian Yippie-ki-yay, motherfucker Eherbata.pl er. It's gonna legend Wait for it It's a trap Derry Legendary Żarbok i skóra. Mando Jerry Szymas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 Witamy was ponownie w tym samym składzie. Cześć Mando. Cześć Szymas. I dzisiaj w środę, w drugim tygodniu naszego pierwszego konglomeratowego eventu, w ogóle pamiętajcie, to jest historyczny moment, nie historyczne dwa tygodnie, będziemy zajmować się kolejną książką z cyklu, w kolejności chronologicznej, a będzie to powieść Harry Potter i Zakon Feniksa. It's, It's storm coming, Ari. Just like last time. You have been told that a certain dark wizard is at large. This is a lie. It's not a lie, I saw it. We've got to be able to defend ourselves. And if Umbridge refuses to teach us how, we need someone who will. Every great wizard in history has started out as nothing more than what we are now. If they can do it, why not us? It's sort of exciting isn't it? Super fine. Breaking the rules. Who are you and what have you done with the mini games? You're a really good teacher, Harry. W tym początek wydaje się być dość standardowy. Harry spędza kolejne wakacje u wujostwa i co to dużo mówić, myśli tylko o tym, by ponownie wrócić do Hogwartu, by zobaczyć się ze swoimi przyjaciółmi, by uciec z domu Darsney'ów. Niestety jakby tego wszystkiego, co zazwyczaj dzieje się. U wojostwa było mało. Ron i Hermiona wydają się zaniedbywać korespondencję z Harrym i ogólnie ignorować swojego kolegę. Sytuacja zmienia się, gdy Harry wraz z synem Darstajów Dudleyem zostaje napadnięty przez dementorów. I tutaj podkreślmy napadnięty przez dementorów w świecie ludzi, co doprowadza po pierwsze do drobnych zmian w relacjach z wujostwem, a po drugie do ingerencji ministerstwa i groźby wyrzucenia Harry'ego ze szkoły. Zostaje wszczęte wówczas postępowanie dyscyplinarne Harry Dowiaduje się w międzyczasie o istnieniu tytułowego zakonu, zakonu Feniksa, którego celem jest walka z Mrocznym Panem i jego sługami, a Hogwart zostaje hmm, steroryzowany, może tak można by to ująć, przez nową nauczycielkę, nauczycielkę obrony przed czarną magią Dolores Umbridge. No jeżeli chcecie wiedzieć, kim są członkowie zakonu, o co dokładnie toczy się walka, kto i dlaczego próbuje przejąć szkołę i obalić Dumbledora, a także po czyjej stronie stoi ministerstwo i dlaczego, Ron i Hermiona zdystansowali się od Harry'ego na czas wakacji, to zachęcamy do lektury, bo tego wszystkiego dowiecie się właśnie z tego tomu. No i teraz przejdźmy już do oceny. Bo wiedziałem, że ten początek wydaje się być standardowy, ale tutaj ale jest Rowling zupełnie znowu... inny, jest dużo dłuższy. To jest, jest bardzo długi wstęp. Przecież tutaj mamy oni do Hogwartu dojeżdżają jakoś na 200 chyba 50 stronie to wiesz to pierwszy tom zdążył się skończyć do tego czasu prawie fakt że ta książka jej objętość ona ma prawie tysiąc stron to jest już to jest naj najgrubszy gigantyczny tom no i ten początek jest niby zaczyna się bardzo podobnie ale jest bardzo mocno rozwinięty ten cały wstęp no to właśnie chciałem powiedzieć <laughs> Ale dziękuję, to początek już odhaczyliśmy. Ale tutaj też, bo ja ogólnie, ja już zacznę od tego, że to był bardzo długo mój ulubiony tom. I ja w ogóle chyba nadal, jeśli miałbym wybrać ulubiony, ja mam ogromny sentyment do siódemki, tam jest wiele rzeczy, które mnie po prostu zmiażdżyło i zniszczyło, ale... Ale gdybym miał wybrać ulubiony, to chyba mimo wszystko piąty właśnie za to, jak on jest szczegółowy, wiesz, ja jako fan Stephena Kinga lubię takie książki, no i ja rozumiem, że może to się niektórym nie podobać, właśnie cholera, 200 wstęp na 250 stron czy coś takiego, ale tutaj jest to najbardziej rozbudowany, najbardziej szczegółowy Tą plus jeszcze ma tam bardzo dużo innych elementów, które ja wyróżnię ale już sam ten wstęp, no, przecież tutaj mamy kapitalne mnóstwo zagrań no, e, nawet takie drobiazgi jak e, dowiadujemy się, że siotka Petunia ma jakiś związek ze światem czarodziejów. Dowiadujemy się, że pani Fig, sąsiadka Harego ma jakiś związek ze światem czarodziejów. Dowiadujemy się już na wstępie, jak, jak zareagowało Ministerstwo Magii na, na te rewelacje z czwartego tomu, kiedy Harry doniósł o odrodzeniu Lorda Voldemorta. No dowiadujemy się mnóstwa rzeczy na początku. Tak, mamy masę tych detali i ten tom jest też rozbudowany o nowe wątki. Znaczenie może nie tyle o same owątki, co o nowe jak gdyby, tematy, bo tutaj właśnie bardzo mocno wchodzi w fabułę kwestia ministerstwa i tej tajnej organizacji zakonu Feniksa, ogólnie polityki, władzy, sądownictwa, jakiejś konspiracji, korupcji, czego nie było raczej wcześniej, co też jest takim motywem raczej ciekawym dla dorosłych, mam wrażenie. Nie wiem w sumie, jakby to dziecko odebrało. Tak się zastanawiałem trochę, czy dla dziecka też jest takie fascynujące. Ale dla mnie to było genialne, mm -hmm. że na przykład aktualny minister magii ubzdurał sobie, iż Dumbledore chce przejąć jego pozycję. Nie? I zaczyna się jakiś taki dziwny konflikt, taki chory konflikt. To postępowanie dyscyplinarne, wszczęte wobec Harry'ego, no to przecież gdy Harry trafia na salę sądową i dochodzi do normalnego procesu kryminalnego, chociaż tak naprawdę my od początku wiemy, że Harry jest niewinny i nie złamał prawa, no to mamy po prostu sekwencję kłukawki. Totalny brak możliwości obrony totalnie nie wiadomo o co chodzi Przedstawiciel władzy gada jakieś totalne bzdury I gdyby nie jedna racjonalna postać, która ratuje sytuację To ja w ogóle wiesz, tego słucham I niby taka sobie scena tak, no, Nie walka, tak nie jakaś przygoda A byłem tak e, spięty nie. Taki suspens czułem w tej scenie też No niesamowita rzecz. No bo ogólnie to, ten cały tom tutaj zaczyna się taka trochę już nerwowość, no bo my kurczę wiemy, że Voldemort powrócił, my wiemy, że trzeba się im przeciwstawić, a tutaj e, bardzo mocno ministerstwo chce, za, chce, e, chce tak e, zrobić z tego Harego takiego debila, takiego chłopca, który zawsze chce być w, w środku, w centrum uwagi, który zawsze chce być w świetle fleszy i oni to bagatelizują. My wiemy, że przecież jest niebezpieczeństwo, no ty mówisz tutaj o, o, o samym procesie, ale to ogólnie cała ta książka ma taki klimat, że wiemy, że że to niebezpieczeństwo istnieje, a, a tutaj władza stara się to zamieść pod dywan, jakoś zapomnieć, nie wiem, w ogóle nic nie robić w tym, w tym kierunku, tak jakby nic nie robienie miało wystarczyć. Nie mówienie o nim, nie mówienie jego imienia, tak jak od lat nie mówią jego imienia, tak teraz nie podejmowanie żadnych działań. Ale to jest wręcz mało powiedziane, bo to nie jest tylko tak, że oni udają, że do niczego nie doszło, ale oni po pierwsze przekłamują rzeczywistość, a po w tym swoim kreowaniu historii, oni idą po prostu po trupach do celu. Tam w, pod koniec wprawdzie już, ale pada taki cytat z ust przedstawiciela ministerstwa, czego Korneliusz nie widzi, to go nie zabije i zostaje złamana jedna z elementarnych zasad tego świata przedstawionego i po prostu Wow, człowiek nagle sobie patrzy do jastej cholery. Wy powinni się tutaj bronić tego świata, tak pilnować porządku, dbać o zdrowie i życie tych wszystkich ludzi. A, a, a, a, a wy robicie coś totalnie odwrotnego, przeciwnego. I to było straszne. No. Zresztą w ogóle przedstawicielstwo ministerstwa tak samo w samym Hogwarcie, na przykład Takara, która spotkała Harry'ego w ramach szlabanu przepisywanie zdań, które jak mhm. się okazało, nie było zwyczajnym przepisywaniem. Ta scena, gdy pierwszy raz się pojawiła, była bardzo nieprzyjemna, bo ona też się wiąże z przemocą i psychiczną, i fizyczną, jak gdyby. Ale ona nie tylko sobie gdzieś tam się pojawiła, tylko ona jest powtarzana. I to tak do bólu dosłownie i w przenośni. Ja po prostu w pewnym momencie zapomyślałem, że Rowling to kurczę też tu jakieś sadomasochistyczne skłonności ma, bo ile można? Ja już nie mogłem tego czytać za którymś no. razem. I w ogóle to łamanie prawa nieustanne. Jak, jak na przykład ja czytam Jacka Ketchama, nie? I, nie wiem, takie jedyne dziecko i czuję tę niesprawiedliwość w świecie przedstawionym, że sąd właśnie nie jest w stanie pomóc prześladowanym osobom, a oprawca cały czas czuje się bezkarny i wręcz zyskuje na tym wszystkim. Tak samo tutaj ja miałem te same odczucia, że tutaj cały czas są łamane prawa, tak, w taki straszny sposób, się ta przemoc fizyczna, psychiczna, groźby, łamanie tych najbardziej elementarnych praw, do tego nie wiem, nawet taki, taka drobna niby sprawa konfiskata mioteł naszych no, chłopaków, tak, Harry'ego. Kurczę, Przecież to jest prywatna własność. Jak nawet jakiś, nie wiem, pedagog, dyrektor, ktoś może zabrać komuś pr prywatną własność, jeżeli ktoś nie łamie przy jej pomocy właśnie prawa, ani nic. No dla mnie, jako dorosłego czytelnika, to było niewyobrażalne. Ja co chwila sobie rozkminiałem. Dosłownie jakby to był, wiesz, no, no, jakby no. to była relacja z realnej szkoły. Kurczę, ale przecież to, to, to stoi w sprzeczności z tym kodeksem, z tym kodeksem, z tym prawem. No przecież tu można się odwołać, tu trzeba do jakiegoś, nie wiem, minis nie, no ministerstwo wypadło, to nie wiem. Czy oni nie mają jakiejś komisji tam, że jakich, czegoś można się odwołać, coś, no. Ale z drugiej strony, tak jak na samym początku mnie wkurza tutaj zachowanie potera i to jest taki jedyna rzecz, która mnie w tej książce naprawdę wkurzała, chociaż to też jest e, zrozumiałe, bo on jest na etapie dorastania, on już osiągnął przecież bardzo dużo, a tu jest trzymany gdzieś tam pod kloszem, nikt mu nic nie mówi i on się tutaj bardzo szybko wkurza, na, szczególnie na swoich przyjaciół. E, się z nimi dość mocno kłóci, taki jest dość e, wkurzającym tak naprawdę bohaterem na samym początku trochę, ale mówię, to jest zrozumiałe, ale z kolei później jego postawa przy Umbridge i postawa przy tych wszystkich, którzy chcą mu zarzucić kłamstwo, mi się podobała. Tak jak w poprzednim tomie my mówiliśmy, że to jest dzieciak, to on się dał zmanipulować tej Skitter, Ricie Skitter, tak tutaj on wiedział, on już był rok starszy i miał swoje pewne poglądy i się ich trzymał. To mi się kurcze podobało, że ona mu zabrała Quidditch, znęcała się nad nim psychicznie i fizycznie, a on mimo wszystko dalej brnął to swoje, I pomimo, że już to tak myśleliśmy nieraz, no pewnie no zamknij się, chłupie, weź przygryź wargę, schyl się, nie mów, bo znów znów będziesz czuł tego konsekwencje, to jednak mi się podobało to jedno, to jego konkretne zachowanie w tym tomie bo samo takie trochę roz, roz, takie rozkapryszenie na samym nawet nie wiem, czy można powiedzieć rozkapryszenie no po prostu etap dorastania, pewien etap dorastania i taka nerwowość trochę na samym początku, ona mnie trochę tam wkurzała jeszcze, ale później jego postawa w stosunku do Ambridge Je baš fajno. Mm -hmm. znaczy, to dwie sprawy tak. co do tego początkowego zachowania ono jest irytujące, ale z drugiej strony ono jest bardzo ludzkie tak. i ja o tym mówiłem przy recenzji dziennika Bridget Jones, że my sobie ludzie sobie często wkręcają takie rzeczy że właśnie nie wiem, no młody chłopak tak przyjaciele go ignorują nie odpisują mu na listę albo odpisują tak zdawkowo że w ogóle, no widać, że coś jest nie gra, ale nie wiadomo o co chodzi no to to jest oczywiste, że on w to się wkurza że on to nadinterpretuje, że on sobie wymyśla jakieś powody dla tego zachowania i że potem jest zły. No to jest moim zdaniem totalnie ludzka i naturalna reakcja. A co do tej reakcji na Ambridge, na to kłamstwo i próby walki o swoje? Właśnie to też jest ciekawe. Nie wiem, czy też tak miałeś, ale momentami, gdy Harry się odzywał, to ja sobie myślałem, kurczę, właśnie ugryź się w język człowieku, bo wiesz, czym to się skończy, ale momentami, gdy on gryzł się w język, to znowu w drugą stronę to działało, że tak sobie pomyślałem, kurde, teraz nie wytrzymam psychicznie, no, ja bym jej dał w pysk teraz, ja rzucił, nie wiem, wziął różdżkę i rzucił ławką w tę kobietę. No, najbardziej wkurzająca postać chyba, jaką stworzyła, Dolores Umbridge, nowa nauczycielka od Czarnej Magii, najbardziej chyba wkurzająca postać, jaką udało się stworzyć J.K. Rowling, nie pamiętam, czy ktoś inny mnie tak wyprowadzał z równowagi, jak ona. No właśnie, ale chodzi mi o to, że, wiesz, ja wiem, że wiem, wiem, wiem, no łatwo jest mówić nie z perspektywy kogoś, kto sobie o tym słucha, nie, że w tej sytuacji bym zrobił coś innego, ale w praktyce właśnie i to nie jest tak, nie chodzi mi o to, że jak krytykuję reakcję Harrego, że powinien zachować się zawsze na odwrót, tylko o to, że tak naprawdę mam wrażenie, że nieważne w którą stronę by link poszła w danej scenie, to czytelnik mógłby sobie pomyśleć wtedy, że ja to w tej scenie pewnie bym się nie odezwał, a w tej to znowu bym się odezwał i tak dalej, ale to jest takie pitu pitu, bo to są jednak nerwy, emocje, nie? Miejsce, kontekst, ale fajne te sceny są, dobrze działają na emocje na tak. I wspomniałeś Ritter Skitter. Bo o nią Skitter tutaj też powraca wątek mediów. Media znowu są, w ogóle media są nie tyle czwartą władzą, co są wykorzystywane przez władzę do kreowania wizji różnych wydarzeń w, w społeczeństwie. Nadal obrabiają tyłek haremu. Yy, nikt nie wierzy w relacje Harrego yy, ten, ko z końca no, potomu, przez Dumbledora. No tak, tak, ale ogólnie to też jest fajne, że polityka związana jest tutaj z mediami i że przedstawiciele projekta codziennego wprost mówią, że ta gazeta istnieje tylko po to, by się sprzedawać, że tutaj nie chodzi o prawdę, że my tutaj mamy funkcję, tak, jakąś, ale to jest właśnie reprezentacja zdania władzy, a poza tym mamy się sprzedawać i wciśniemy najgorszy kit, byleby zarobić. No, no i tutaj właśnie to bardzo mocno oddziałuje też na cały świat czarodziejów, bo tutaj mamy przecież z... Mm. Ech, Jezu, jak on się nazywał Z tym chłopakiem, co wszystko wysadzał No tam, tutaj mamy dużo drugoplanowych postaci, które w momencie, gdy słuchałem audiobooków, to pamiętałem ich nazwiska I tam jest taka ostra kłótnia, on mówi, że to chyba jest w tym tomie, czy nie Co on krzyczy, że moja matka yy, ci od początku nie wierzyła, to w takim razie twoja matka jest głupia Tam się tak mocno A, tak. Z, z, ze sobą spinają Znaczy, chodzi o to, że kwestia tego, czy wierzyć mediom, czy nie odbija się na relacjach międzyludznych. No. Że ludzie się dzielą na tych, którzy czytają proroka i wierzą w niego. Na tych, którzy go nie czytają. I też na takie różne podtypy w stylu, nie wiem, moi rodzice od zawsze czytają i wierzą. Moi, nie wiem, pracują w ministerstwie, to muszą czytać i wierzyć. Tak? Albo przynajmniej udawać, że tak jest. I okazuje się, że ten przekaz medialny dzieli społeczeństwo naprawdę. I wpływa na takie już mocniejsze, a że słabszej mocniejsze, różne konflikty pomiędzy ludźmi, nawet czasami takie jeden na jeden nagle się okazuje, że ktoś przeciwstawia się komuś przez to, co przeczytali w mediach. Oprócz tego pojawia się kolejna gazeta, czyli Żongler, którą wydaje ojciec Luny Laugut, nowej postaci, która dopiero wkracza na scenę w tym tomie. I to jest taki odpowiednik naszego, może nie faktu, ale kiedyś była taka gazeta Skandale u nas. Jak ktoś dorastał w latach dziewięćdziesiątych, to może pamięta. Taka gazeta, która różne takie zmyślone głupoty pisała. Ale tutaj ona jest, no pomimo, że piszą różne głupoty o jakichś niestworzonych wydarzeniach, niestworzonych stworzeniach i tak dalej, to oni tam jakoś tego Harego wspierają, wierzą mu, wierzą w powrót Lorda Voldemorta, wierzą w to, co Harry mówił. A sama Luna mhm. no, jest taką postacią teoretycznie też przedstawioną, znaczy praktycznie przedstawioną jako taka dziwaczka, z której się tam nabijają nawet jej ci od teraz najbliżsi przyjaciele, bo wcześniej ona chyba przyjaciół nie miała. Mówią na nią Pomy Luna, Tak, przynajmniej to u nas jest tłumaczone. Zresztą bardzo, bardzo sprawnie, bardzo, fajnie, bardzo fajny polski odpowiednik. I ona też wyrasta na, od tej pory wyrasta na bardzo fajną postać, która gdzieś tam w tę paczkę się wbiła. Do tego sama Luna, już na samym początku też Luna i Harry wyjaśniają nam kolejną jakąś tam ciekawostkę ze świata czarodziejów, bo do tej pory wszyscy myśleli, że powozy, które prowadzą do zamków, one jadą same, jakoś popychane magi a teraz poznajemy nowe postacie, nowe zwierzęta z tego świata te strale, te strale. No, i dowiadujemy mhm. się dlaczego niektórzy czarodzieje je widzą, inni nie i ci którzy je widzą nagle są uważani za jakiś znów jakiś wariatów, jak, jakichś dziwaków bo widzą coś czego nie ma a tutaj się okazuje jaki jest powód tego, że jedni je widzą, drudzy nie właśnie tutaj jest masa takich małych elementów to od początku w Harrym jest, ale kurczę w książce na 1000 stron mogła sobie wolić na, na dużo więcej szczegółów. Mm -hmm. I jeszcze kończąc wątek mediów, super jest też to, że ty powiedziałeś, że żongler to nie do końca fakt, ale właśnie tak samo, przecież prorok to nie jest poważna gazeta publicystyczna, tylko prorok to też jest fakt. Prorok też zmyśla newsy i pisze jakieś głupotach. Szuka wszędzie skandali, tragedii No właśnie prorok jest bardziej faktem. A, a żongler to jest bardziej coś takiego, co wiesz, co, takie, takie gazety, jakie Fox Molder by mógł czytać w Archiwum X. Jak... Tak, teorie spiskowe, no kryptozoologia i tak dalej, ale obie te gazety niby są takie trochę no głupawe i naciągane, ale jednak jednak przedstawia prawdziwe wydarzenia na tyle, na ile może, a droga znowu totalnie zmyśla i to też mi się podobało. I teraz kolejna rzecz, co sądzisz o tym przedstawieniu szkoły i tego właśnie do czego, na przykład teoria ministerstwa na temat tego, do czego służy szkoła, nie, że Wiesz, to jest szkoła Potter, a nie realne życie. Uczcie się teorii, praktyka wam niepotrzebna i tak dalej. Albo potem te spotkanie z McGonagall i dyskusja na temat tego, czy właśnie warto walczyć o prawdę, tak? I czy zawsze warto walczyć o prawdę, tak? I się przeciwstawiać, czy trzeba jednak trzymać temperament na wodzy i tak dalej. Bo to tak też trochę pokazuje się takie patologie szkolne, nie? Że no, no. gdzie kończy się autorytet nauczyciela, gdzie kończy się autorytet dyrektora i tak dalej. Ile, Jak to czytało z twojego punktu widzenia? może po powiedzieć Powiedzieć, ile, powiedzieć. ile może, jeżeli ma zakaz mówienia czegoś, to czy ma to zrobić, czy ma jednak to złamać i, i powiedzieć gdzieś tam, nawet nawet nie wiem, między wierszami przekazać, no to, no to fajne jest, to wkurzające oczywiście, ale yy, to czy wkurzające jeszcze zależy, no bo widzimy, że część nauczycieli jednak gdzieś tam yy, staje po, po, po jednej stronie, część nie, część yy, realizuje ten cały yy, obowiązek narzucony przez ministerstwo, inna część yy, sprawia wrażenie, że go realizuje no to jest takie wkurzające, jak cały ten tom trochę, znaczy Jezus Mariano powiedziałem, że mi się ten tom podobał, więc w tym sensie wkurzające, że wiesz, czekałem, aż to, aż to srujnie, aż to aż to pęknie, aż w końcu dojdziemy do aż to się tak, na, tak ta sytuacja będzie tak napięta, że, że to wszystko pierdyknie, nie? I, I jedni staną po jednej stronie, drudzy po drugiej. I tutaj mamy ten, ten taki też, to znaczy nie wiem, czy już mogę przechodzić do następnego wątku, bo Ty pewnie coś byś chciał o tym Możesz, powiedzieć. O, wiesz, z jednej strony mamy tę całą yy, szkołę właśnie widzianą w taki, w taki sposób, a z drugiej strony mamy tą partyzantkę taką. I to też mi się podobało, że tutaj ci dobrze tak jakby schodzą do podziemia, ale cały czas działają. Zarówno mhm, starsze pokolenie i w ogóle odkrywamy to, że Kiedyś istniał zakon Feniksa, że kiedyś, gdy ich rodzice byli uczniami, tworzyli grupę, która walczyła z poplecznikami Voldemorta, która walczyła z Voldemortem. To jest świetne. Ja zawsze lubiłem, jak mi odkrywali gdzieś tam karty z przeszłości, a tutaj bardzo dużo i ci bohaterowie znów... Wychodzą znów powołali zakon Feniksa, znów działają. Działają gdzieś tam w podziemiu i to się odbija na naszych dzieciakach, na naszych uczniach, bo oni powołują coś analogicznego. Oni powołują Gwardy Dumbledora i działają na podobnych zasadach. Z jednej strony szkoła przekłamuje, uczy rzeczy niepotrzebnych, a uczniowie sami organizują sobie tajne lekcje, gdzie uczą się praktyki. I to, to było świetne. No po prostu jak, jak o tym mówię, to mam ciary, że uczniowie coś takiego zorganizowali. Oczywiście, no członkowie zakonu są już w starzy i nie chcą im na to wyrazić zgody, nie pozwalają, nie pamiętają, że sami w ich wieku robili dokładnie to samo, ale ostatecznie mamy tak jakby... W końcu połączenie sił dwóch pokoleń i, i, i nawet w finale, no to mi się podobało, że ramię w ramię walczą dwa pokolenia. Zakon Feniksa i i Gwardy Dumbledora walczą razem. To jest po prostu świetne. To jest tak mocna strona tej książki. I to pokazuje, jak właśnie Rowling rozwija te wątki poziom polityka i mówiłem o tych takich konkretnych przykładach. To już jest taka skala globalna wprowadzenia tej polityki do świata, bo mamy taką właśnie konspirację uczniów w czasie totalitaryzmu, w czasie okupacji szkoły można by wręcz powiedzieć, tak genialny wątek i też ta niesprawiedliwość nieustanna mnie też oczywiście irytowała przez długi, długi czas, a w momencie, gdy troszkę ci nasi bohaterowie, ta konspiracja zaczyna przybierać na sile, zaczynają dawać się we znaki tej naszej nowej władzy, to to, to jest super i yy, właśnie co jest ciekawe, tutaj jest masa takich mam wrażenie w miarę poważnych tematów nie? i do tego też ta atmosfera trochę horrorowa, nieprzyjemna, utrzymuje się w tym tomie dalej, bo przecież mamy nieustannie informacje o tym, że wszędzie są śmierciożercy, także ta ich władza, wpływ na różne instytucje jest coraz większe, jest coraz silniejszy. Mamy, nie wiem, scenę w, z panią Wesley, która widząc Bogina, y, zaczyna znaczy Bogin to jest takie stworzenie, które pokazuje nam to, czego się najbardziej lękamy i pani Wesley widzi śmierć po kolei wszystkich swoich bliskich, jak gdyby raczej chciała, trupy, zwłoki. I to było tak nieprzyjemne, tak właśnie smutne i przejmujące, że że ja aż pauzę włączyłem w audiobooku, bo po prostu no musiałem wiesz, wziąć głęboki oddech, sobie pomyśleć, było mocne. Wiedziałem niby, że to jest wizja, także że nikt tam nie zginął, bo to też jest tak poprowadzone, że my nie wiemy w pierwszej chwili niby do końca co jak, ale i tak sam fakt bo to pokazuje, że wszyscy bohaterowie żyją tym strachem, tym lęku no, że w końcu też jest to realne zagrożenie o którym mówiłeś przy czwartym tomie już jest naprawdę bardzo mocno widoczne zresztą jeden z członków rodziny Wesleyów zostaje bardzo brutalnie zaatakowany i tutaj znów ratuje go Harry i to też jest taka fajna scena jak oni w końcu wchodzą do tego szpitala i ona go tam tuli, on myśli że on, Harry ma wyrzuty sumienia bo on to widział swoimi oczami tak jakby to on atakował, a, a pani Wesley go tuli, mówi, że to był najszczęśliwszy Pierwszy dzień, gdy, gdy on postanowił wejść do tego przedziału pięć lat temu, to po prostu aż gulę w gardle miałem. Do tego w tym samym szpitalu, bo jesteśmy w tym szpitalu no. e, ciężkich przypadków e, e, magicznych, znów jest historia Neville'a e, rozwijana, bo tam leżą jego rodzice i to jest znów potwornie smutne potwornie, to to... Tam jest scena z papierkiem po, nie wiem, cukierku czy po czymś. Jak mama daje synowi papierek po tym cukierku. Boże, ja, ja teraz mam muzy w i no. ja po prostu zaraz chyba się rozpoczę. To było... Ale... Boże, to było tak smutne, to było tak przerażające. Scena w szpitalu przed świętami z tym cholernym papierkiem. Ja się poryczałem, jak ja tego słuchałem i teraz znowu po prostu... Janewila od tego momentu po prostu uwielbiałem. Dla mnie ta no. postać to była jedną tutaj z czołowych postaci, jedną z najfajniejszych. I mi się strasznie podobało, że on się właśnie, że dali mu szansę rozwinąć się, że on mógł spełnić jakoś te oczekiwania, bo on cały czas myślał, że on jest takim trochę fajtłapą, że babcia może ma jakieś oczekiwania od niego, że rodzice spełnili w pewnym sensie te oczekiwania płacąc za to jedną z największych cen możliwych, a właśnie bardzo mi się podobało, że to jak, jak ta postać się rozwinęła, postać Neville'a jak on dostał szansę rozwinięcia się i nawet w kolejnych tomach czy w siódmym to już w ogóle jest dla mnie Bogiem. No, tak, tak. E, no. oprócz tego mamy Snape'a, zajęcia ze Snape'em bo tutaj przez cały tom Dumbledore unika Harry'ego i nie mówią nam dlaczego on go unika, natomiast Harry już sobie zdaje sprawę, że ma połączenie z Voldemortem jakieś I Snape uczy go specjalnych technik kontrolowania umysłu. I no, Snape jest przy tym oczywiście mędą jak zawsze, jest przy tym wkurzający jak zawsze, ale z drugiej strony Harry w pewnym momencie wdziera się w jego umysł i odkrywa pewne fakty dotyczące jego i jego ojca. I to też jest takie wywracające trochę, stawiające nagle wszystko to, co sobie myśleliśmy. Tzn. może nie wszystko, no ale, ale jakaś tam rysa na szkle, bo do tej pory mieliśmy obraz tego wielkiego, takiego szlachetnego Jamesa Potera Oczywiście takiego e, brojarza szkolnego, takiego Huncfota, ale jednak wiel szlachetnego. Ale nieskalanego właśnie, szlachetnego, etycznego, moralnego. No, szlachetnego bohatera, a tu dowiadujemy się o, o, o tych, ogólnie o tych Huncfotach, że to tak Tak może nie do końca było i że ten Snape w sumie też jakieś tam powody ma. Może nie, tylko, nie tyle, żeby Harego nie lubić, bo to jest jednak trochę takie no ja jako syn nauczycielki doświadczyłem tego, że wiesz, że dziecko obrywa za, za rodzica. No nie powinno się czegoś takiego nigdy robić, ale no gdzieś tam y, pokazuje, dlaczego ten Snape y, taką nienawiść czuje, nie? Tak, tak, tak. I to też właśnie zupełnie... Tak to, są czasami takie detale, taka scena, która ma tam, nie wiem, ze trzy, cztery strony z, tych, z tego tysiąca, a to bardzo mocno wywraca naszą wizję tego świata, czy świata, no jakiegoś elementu. Ale tu czasami nawet jedno zdanie, przez to, co ja mówiłem na samym początku, Petunia się wygaduje, że zna Dumbledora, że, że zna coś tam, ona, nie, ona się wygaduje, że wie kim są dementorzy. Ona chyba mówi takie zdanie, to są strażnicy Azkabanu i w tym momencie się łapie za twarz, a, a cała rodzina Dreslejów się na nią patrzy, skąd na wie o czarodziejach, czy coś takiego. Tam jest chyba coś takiego, nie? Tak, tak, tak. No tak, i to tam. też już już gdzieś daje jakieś podwaliny do nowej historii. Skąd ona wie, skąd ona wie o Dumbledorze i tak dalej, nie? Dobrze, ja może dokończę myśl poprzednią i mamy właśnie masę znowu tych rzeczy bardzo interesujących, dla czytelnika troszkę starszego, czy też zupełnie dorosłego. Dla mnie naprawdę genialne elementy, ale poza tym jednak taką yy, strasznością, yy, tą właśnie tym stanem, no wojny już w pewnym sensie, chociaż nie wiem, czy to akurat w tym tomie jeszcze można tak powiedzieć, ale poza tą całą dorosłością mamy też masę humoru i takich scen po prostu radosnych, pozytywnych, mniejszych czy większych, które też sprawiają, że tak jak w scenie w szpitalu Świętego Muncha Ja płakałem, tak przy wielu innych, nie wiem, wybuchałem śmiechem. No. Sama wizyta w siedzibie zakonu i sprzątanie tego domu, no przecież to było <laughs> właśnie takie no urocze, zabawne, fajne. Do tego rozwój tych wszystkich relacji, w sensie przyjaźni i miłości między bohaterami, nie wiem, pierwszy pocałunek tutaj, te właśnie wypowiedzi, że powinni uczyć na zajęciach jak działa mózg dziewczyn, bo to byłoby bardziej przydatne od próżbiarstwa i tak dalej. to jest sporo takich fajnych rzeczy i gdy, gdy ten nasz obraz opór względem władzy troszkę zyskuje na sile, na przykład gdy Fred i George chcą zagrać na nosie Umbridge, no to też jest genialne no. i nagle człowiek, człowiek się cieszy, tak, że jednak jest dobrze, damy radę, jakoś przetrwamy w tych trudnych czasach, tak, i fajnie, że ta atmosfera niebezpieczeństwa, zagrożenia, przygnębienia jednak nie przytłacza nas, nie, że my czujemy to zagrożenie, czujemy napięcie, ale książka pomimo wszystko daje nadzieję cały czas i tak no, robi to wszystko dobrze. No ja właśnie o Fredzie i George'u nigdy nie mówiłem tutaj w tych podcastach wcześniejszych, a to są, to byli moi ulubieni chyba bohaterowie z całego cyklu. Ja ich po prostu uwielbiałem, przy czym oni są zawsze gdzieś tam w tle. To są tacy żartownisie, dwaj bracia bliźniacy, bracia Rona, których na, nawet ciężko rozróżnić gdzieś tam na początku, bo ja ich traktowałem jako jeden twór. Oni zawsze dla mnie byli po prostu Fredem i George'em. Mhm, I Rowling już od poprzedniego to robi takie pewne podwaliny do ich odejścia, bo oni są już w siódmej klasie i wiadomo, że w dwóch ostatnich tomach no, ich już nie będzie w szkole. Ja, kurczę, ja pamiętam, jak to czytałem, to tak sobie myślałem, że to będą jednak... Mocno stracą te tomy na tym, że ich nie będzie, bo to, to są postacie, które są niby gdzieś w tle, ale zawsze gdzieś tam jakimś fajnym żartem rzucą, zawsze gdzieś się znajdą w jakiejś sytuacji. Mają wiedzę też dużą na temat Hogwartu i na temat tego, no, jak można no, komuś na... spłatać figla, a to się przydaje po prostu w niektórych sytuacjach. Już w poprzednim tomie oni próbowali zebrać kasę, nie wiedzieliśmy na co. Dostali tę kasę od Harego za wygranie turnieju Trójmagicznego. Znaczy Harry wygrał i przekazał im pieniądze, bo to załóżmy jakby oni wygrały. Aha. i teraz oni robią testy pod swój sklep z żartami właśnie braci Weasley'ów. Z różnymi takimi gadżetami, które mają różne, różne dziwne wywołać efekty, jakieś tam krytyki kreofotoczki, no tutaj gdzieś tam dynioczki. komuś głowa napuchnie, tutaj uszy dalekiego zasięgu, tutaj jakieś bomby, jakieś łajnobomby, jakieś inne cuda. Pełno tego robią, testują to głównie na pierwszorocznych, którzy się zgłaszają do, do samodzielnych testów na sobie. Zmierzam do tego, że tutaj miałoby być ich odejście. Koniec, Freda i George'a kończą szkołę. I to, jak oni skończyli szkołę, to była, kurcze jedna z moich ulubionych scen. W takim tomie właśnie ciężkim, takim tomie pełnym różnych, różnego napięcia, oni kończą szkołę z takim wybuchem i I z takim jajem, po prostu stwierdzają, że mają to gdzieś i, i odchodzą z pompą. I, I scena, gdy oni odlatują, a Irytek im salutuje, gdzie pierwszy raz Irytek, tam jest powiedziane, że pierwszy raz spełnił polecenie ucznia, bo oni na odchodne mówią, mu, Irytku, zrób jej piekło w naszym imieniu. i Irytek wziął sobie to do serca. To jest tak rewelacyjna scena, ja po prostu ją tak uwielbiam. Jak czytam ten tom, to tylko czekam na ten moment. Wiesz, szkoda mi, że ci bohaterowie odeszli, chociaż oni oczywiście nie odeszli na stałe. Zrealizowali to, Co planowali zrealizować w późniejszych tomach będziemy mówili no mieli ten swój sklep, ale jednak już później przynajmniej w szóstym yy, są gdzieś tam tylko w, w, w pojedynczych scenach, nie. I to jest dla mnie, to jest dla mnie petarda, to jest dla mnie kolejny element tego tomu, który wywyższa ten tom, bo, bo dał im zagrać w pewnym momencie pierwsze skrzypce i zrobili to w swoim stylu. Tak, no Potwierdzam tylko, tak? Genialna sekwencja. I jeszcze nim przejdziemy może do finału, to jeszcze może przywołajmy dwie kwestie, o których wspominaliśmy przy poprzednich tomach. Po pierwsze, Quidditch. Rowling tutaj zrobiła bardzo fajne zagranie, bo my mówiliśmy, że kolejne mecze tak, jednak jakby nie patrzeć, to powtarzanie pewnych informacji, wiedzy, znowu wyjaśnianie zasad po części i tak dalej. Tutaj troszkę z tego wybrnęła Rowling, bo po prostu odsunęła Harry'ego i zamiast informować nas o samym przebiegu każdego meczu szczegółowo i o tym, co robi Harry, Harry został odsunięty, a my po prostu wiemy, jak ludzie przeżywają kolejne mecze, jak się formułuje drużyna. Są trochę inne aspekty tego sportu pokażone i też stres związany właśnie z wygrywaniem znowu. To, jak się wszyscy gracze stresują, jak się przejmują każdym kolejnym meczem, treningiem i tak dalej, I to też jest wplątane trochę w tę całą politykę, kwestię władzy. Świetnie w ogóle, że udało się to tak znowu powiązać i nie powtarzać się po prostu, tylko zrobić jeszcze, dać krok naprzód, zrobić coś nowego. No, to teraz ja tylko potwierdzę. <śmiech> tak, bo, tak mogliśmy okay. gadać, Jej długi monolog i drugi potwierdza. <śmiech> to na koniec jeszcze kwestia tych czystości, krwienie, wolnictwa, ksenofobii, to też znowu rozwijamy ten wątek, rozwijamy wątek skrzatów domowych. No nie mówiliśmy tego przy poprzednim tomie, nie tam był chyba najbardziej rozwinięty, bo Hermiona założyła tą swoją weż i ona to bardzo mocno cisnęła w czwartym tomie chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy w piątym to jest kontynuowana, ale już chyba nie tak silnie, chyba że ja mylę książki i to w piątym było tak. Znaczy w tak... czwartym to była raczej taka kampania prospołeczna, i która... Jednak nie miała jakiegoś wielkiego wpływu na świat przedstawiony. Miałem wrażenie, to po prostu było pokazane. A ona zmieniła politykę i zaczęła im po prostu wysyłać ubrania czy coś takiego. Nie? Chciała ich tak, na Tak, zaczęła wyszywać u, u... czapeczki i umieszczać je w różnych miejscach. To jest pokazane, że, że to znowu nie jest prosta sprawa. Także to nie wystarczy nagle wyzwolić wszystkie skrzaty domowe. Tak dać im możliwość wyzwolenia się, czy więc zmusić je do wyzwolenia się, bo to wcale nie rozwiąże problemu. I mamy też kwestię takiego rasizmu względem różnych... Yy, osób raz, które wcześniej nie do końca były uwzględniane, bo wcześniej cały czas mówiliśmy o tej czystości krwi i o skrzatach domowych. Teraz często na przykład o Hagridzie się mówi, że jest tym, y, cytat, niedorobionym mieszańcem, w ogóle olbrzymy pojawiają się troszkę bardziej w tym tomie, też mam wrażenie. No bo w poprzednim tomie wyszło, nie? Rita Skitter wyciągnęła to, że, że on jest półolbrzymem. To wcześniej nie, nie było wiadomo, wcześniej on był po prostu dużym kolesiem a w poprzednim tomie to zostało wyciągnięte, że on jest mieszańcem i to jeszcze olbrzymy to ni nie są zbyt szanowane postacie w świecie czarodziejów, więc taki półolbrzym no to raczej z pogardą się spotyka mm -hmm. i jeszcze też centaury znowu powracają i też w kontekście także tej wrogości względem obcej rasy to też jest no, ciekawe, że widać tutaj, że te zależności właśnie są bardzo skomplikowane mm -hmm. no dobra, no to przechodzimy powoli do finału Finał, ja, pierwsze co mi się w finale podobało to, że w końcu nie jest to tylko walka Harry'ego. E, Okej, okay, no tam... E, nie, no w zasadzie w każdym tomie to była tylko walka Harry'ego. No, nawet jak w trzecim tomie oni byli we trójkę... To i tak w zasadzie pierwsze skrzypce grał Harry, a, a, a to pierwszy, drugi i czwarty, no to w zasadzie Harry kontra y, jakieś wielkie siły przeciwko niemu. A tutaj mamy w końcu grupę. Tutaj to już nie jest Harry kontra ktoś, tylko ramię w ramię walczy nie tylko Zakąt Feniksa i Harry, Ale zakon Feniksa i Gwardia Dumbledora, te wszystkie szkolenia gdzieś tam na przestrzeni tego całego tomu nie poszły na marne. Mamy w końcu grupę, grupę walczącą z grupą. Nie nie jednostka przeciwko jednostce, tylko mamy już porządną bitwę. I to jest pierwsza rzecz, która w finale mnie się bardzo podobała. Właśnie bitwa to jest konfrontacja na wielką skalę, pomijając fakt, że ono trwa i trwa i trwa i trwa długi jest tutaj ten finał, to nie jest jakieś tam jedno szybkie starcie na kilku stronach, to jeszcze mamy naprawdę, ja wiem... Ze 30 osób, które biorą w tym udział i ja się bałem troszkę tego, gdy już było tuż przed tym ostatecznym starciem, że rolling może nie podołać, bo w sumie trudno było to wszystko rozpisać, ale na szczęście udało się i udało się całkiem sensownie i ten finał też był bardzo emocjonujący i zakończył się też no, z przytupem pewnego rodzaju. Nie? No to jest to, co mówiłem też wczoraj, że... Ten tom już był bardzo silnie w ogóle promowany śmiercią. To ja pamiętam, jak normalnie, wiesz, we wiadomościach były jakieś tam zapowiedzi, że wyjdzie Harry Potter i było mówione, że Rowling potwierdziła, że jeden z głównych bohaterów w tym tomie umrze. To był bardzo silny element promocji, już od piątego tomu to był standard. Że ona to potwierdzała, podkręcała i mocno kręciła, wiesz, całą e, atmosferę przed premierą książki e, w tym kierunku. I ja pamiętam, że tę książkę już czytałem bezpośrednio po premierze i to był naprawdę taki element, którego się obawiałem, na który czekałem. I może ta sama śmierć, chociaż teraz uważam, że, że to było cholernie smutne, może za pierwszym razem na mnie aż takiego wrażenia nie zrobiło. Na wielu to robiło wrażenie. Myśmy o tym sobie rozmawiali tak prywatnie jakiś czas temu, że... <słuch> Kolejne śmierci to są jakieś takie mm, i też wcześniejsze, a śmierć z czwartego tomu to są to znaczy tak. Śmierć Piątą odróżnia to, że to tak trochę była na własne życzenie. Trochę z brawury, trochę z takiego... Bo tutaj ten ci Hun ci ci, ci z, poprzednicy naszych aktualnych bohaterów, część z nich no to są rodzice ich, czyli nie wiem, taka pani Weasley nie bardzo chce, żeby oni walczyli, ale ludzie, którzy byli przyjaciółmi ojca Harry'ego, oni chcą walczyć. Oni chcą walczyć ramię w ramię. Oni chcą się poczuć znów młodzi. Oni chcą z ty tych młodych w to wciążać ciągnąć żeby, żeby ci młodzi też walczyli i tak dalej i tak dalej i ta ostatnia bitwa to jest taka trochę brawura może trochę niepotrzebna brawura i ta śmierć jest taka trochę inna taka nagła ja pamiętam że jak, jak to przeczytałem to to w pierwszej momencie nawet nie załapałem że to już Niby czekam cały tom, a nagle to mnie bardzo zaskoczyło i ja chyba nawet się musiałem cofnąć jeszcze raz przeczytać ten akapit. Bo to też nie jest taka zwyczajna śmierć, nawet jeżeli chodzi o sam proces umierania tutaj, tak? to jest bardzo no. No, nietypowe umieranie. Ale teraz, tak jak w pierwszej chwili może, aż takiego wrażenia to na mnie nie zrobiło, jak, jak powinno, to to jest cholernie smutna. I później jeszcze próba pogodzenia się Harego z tym, e, rozmowa z duchami na zamku, jak to jest w ogóle być duchem, kto może być duchem, czy taka osoba, która umarła, powróci jako duch, czy nie. A później w ogóle odkrycie, że, że tak naprawdę można było temu zapobiec. E, już tak ciężko tutaj to mówić bez spoilerów, ale gdyby Harry zrobił pewną rzecz po świętach, to mógłby zapobiec temu. Gdyby Harry przyłożył się do pewnych rzeczy, mógłby zapobiec. I to też jest takie spuentowanie tego dojrzewania Harry'ego, że on się wkurza na wiele rzeczy. On nie chce tego robić. Nie będę tutaj ćwiczył oklumencji ze snajpem. Nie będę tego robił. To, to, co mówimy, to jego zachowanie takie buntownicze na końcu to przygasa właśnie. Ta ostatnia bitwa i śmierć przyjaciela tak jakby podcina, gasi to wszystko. Ja miałem takie wrażenie. Nie. Ale to, jest istotne też, to to, że z, o ile teraz po tym tomie mamy, mamy właśnie takie, jak mówisz, przemyślenie na temat tej śmierci, tak potem okazuje się, że jednak to, co myślał sobie Harry, czy co my myśleliśmy, że to nie do końca jest prawda, że są jeszcze inne powody, które doprowadziły do tego wydarzenia i to też jest fajne, że to jest właśnie znowu bardzo skomplikowana sytuacja, dużo zmiennych, dużo rzeczy ma na to wpływ i że to właśnie nie było tak, że wystarczyło zrobić jedną rzecz troszkę lepiej i już by było spoko. A druga rzecz nie też to tak mocno nie ruszyło tutaj, bo po pierwsze też nie załapałem w pierwszej chwili, że naprawdę doszło do tego, że Bohatek zginął, Po drugie potem przez te próby Harry'ego jakoś odwrócenia tego wszystkiego, tak wyjaśnienia sobie, że nie, jednak nie jest tak źle, jakoś to będzie. Ja cały czas wierzyłem, że to się uda, że, że, że jednak ta postać nie zginie tak totalnie albo powróci w tej czy w innej formie, a gdy już tom się chwilę potem skończył i się okazało, że jednak nie, że to jest koniec, to już po prostu, wiesz, no jednak książka jest zamknięta, już tak tego nie przeżywasz i dopiero w kolejnych tomach poczułem ten, ten brak, tak, tę pustkę jakąś, ten smutek. W tym to mnie właśnie na końcu, do końca nie wybrzmiało jednak. I to też dużo się dzieje właśnie. Tu, tu, to, tu. A przecież to też nie, to nie jest tak, że to jest wada. Nie po prostu też tak mocno się tego nie przeżywa po prostu. A sama, sama broń, której dotyczyła cała ostatnia bitwa, sama broń, która znajdowała się w tym miejscu, ta wielka broń, taka przez cały tom w zasadzie nie wiedzieliśmy o co chodzi. Tutaj może było tak, sama ta wielka broń może... To, czego się dowiadujemy z tej wielkiej broni, na mnie w pierwszej chwil nie zrobiło jakiegoś wrażenia, bo tak naprawdę dowiadujemy się czegoś, co, nie wiem, wydawało mi się, że oczywiste jest, że ten cykl musi się tak skończyć. Większe wrażenie zrobiło na mnie to, co dowiadujemy się chwilę później, kiedy Dumbledore opowiada, dopowiada pewne rzeczy, opowiada pewną tam dodatkową historię haremu. To mi się bardziej podobało, tak szczerze. Po prostu to określenie broń tutaj jest może odrobinę niefortunną, ale powiem wszystko, właśnie nie się to wręcz podobało, bo gdyby się okazało, że tam jest, nie wiem, no tak teraz oczywiście że jest sobie jakaś nie wiem, bomba, bazooka czy coś, no to to by było głupie, to by było takie naiwne, denne i w ogóle, a przez to, że tu właśnie nie chodzi o broń w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, to dla mnie to jest okej, okay. nie się podobało, jestem na tak do tego wiesz, to, że my sobie mówimy, że yy, że to przecież tak się musiał skończyć cykl, więc co w tym takiego zaskakującego, ale z drugiej strony stawia to w dość ciężkiej sytuacji yy, tego bohatera no bo to jest jednak dziecko, nie? Cały czas i to go stawia w takiej no ciężkiej, on, on to przeżywa dość poważnie, okej okay. nie wchodząc w spoilery dalej nie da się tego rozwinąć ogólnie dla mnie cały tom jest po prostu świetny, ja, ja, ja myślałem że my się będziemy kłócić, bo ja pamiętam kiedyś ci na pisałem, że piąty tom jest moim ulubionym i tym coś tam odpowiedziałeś, że a sobie podyskutujemy. Myślałem, że masz inną opinię niż ja. tu. Nie, nie, nie. Po prostu podyskutujemy, Aha. bo jest dużo różnych właśnie elementów no. i tak się możemy różnie odbierać. Ten wątek nauczyciela, też szkoły jako instytucji i wszystkiego innego. Ja też się zgadzam. Bardzo dobry tom. Polecamy i kończymy na dzisiaj. Dzięki ci serdeczne, Mando. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia jutro. Cześć. Dobra, jeszcze jedna rzecz tylko. To pójdzie w środę, niczego nie porąbałem. Nie. To kiedy? No nie porąbałeś, leci w środę. <głosy> no wiem, ale to nie mówi tego tak jakbym był jakimś upośledzonym grałpem u mnie minutka 0,6 jest u mnie 6,05 y... witamy no was dobra. ja nie wiem dlaczego takie to jest trudne czasami po prostu że no. wchodzimy sobie zdanie, nie wiem przerywamy, nie mamy pomysłu jak zacząć ooo dobra Czekasz, że ja coś powiem? Nie Zastanawiam się czy dźwięki, poczekaj chwilę Jakie dźwięki? jestem. Ja. Słyszysz mnie? Słyszysz? Słyszysz? Czyli Harry, czyli powiedzcie Harry Potter i Zakon Fenix <grym> <grym> Halo, halo. Tak, tak. <grym> halo, halo, halo. Słyszysz mnie czy nie? Halo. No ja mówię. Halo, halo. Mando. Jesteś? Jestem, a. cały czas byłem. Dobra, to moje słuchawki. Ja wiem, że ci wszedłem w słowo, a ty w sumie na początku zawsze miałeś dłuższy monolog, no ale... No wiem, no chciałeś to zmienić, tak? Bo, bo ci przykro bułek montowałeś potem. To mów co tam. Pokaż, to... Przy każdym montowaniu screen zobacz, o, o ile gadasz. O. To o, mów teraz, no, teraz ty. Tez, tez, teraz też mi wyślij skina. Mów teraz ty. Szkoda, z tego nie nagrałem